wtórka programu. Studio Wiedzy. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studio Wiedzy powiemy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 obniżamy poziom lęku także? Dokładnie, wszystko to.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 też będzie trudna, więc ta umiejętność tego, żeby się nimi zaopiekować jest bardzo ważna i na pewno to jest bardzo dobry pierwszy krok. Rozmawiałyśmy ponad 20 minut, to teraz proszę sobie policzyć, ile myśli przez Państwa głowę się przetoczyło. i ilo... tak. udało się zapanować. <głos> Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę no i zachęcamy do tego y, treningu, który służy całemu naszemu życiu, żeby one było y, po prostu lepsze. Maria Wasylkowska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję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 I w ciągu ostatnich tygodni UNICEF, wykorzystując przede wszystkim swoją sieć kontaktu, bo nie tylko nasi pracownicy to robili, ale lokalnych inżynierów, przywróciliśmy działanie sieci wodno-kanalizacyjnej, dzięki czemu bieżąca woda wróciła do mieszkańców, do domów, do ludzi, czyli wyjeżdżamy milion dwieście o... tysięcy ludzi.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 Promocja.